cały przekrój naszej starej natury. My dzisiaj niekoniecznie musimy się dowiedzieć, ja się powiem, niekoniecznie musimy się dowiedzieć, chociaż dowiemy się też tego, ale pierwszą rzeczą, jak zauważyłeś, jest określenie uczynków ciała, czyli Bóg nam pokazuje, jaki On nie jest. On dopiero potem nam pokazuje trochę, jaki jest. Bo mówi tak, wystarczy, po, jak się dowiecie, jaki nie jestem, to potem Wam wystarczy tylko troszkę wiedzieć, jak jestem, już się za to i będziemy lecieć do przodu 200 na godzinę. Najpierw pokażę Wam uczynki ciała, a potem zobaczycie tylko troszkę spraw. na chwycicie się tego i popłyniemy sobie wszyscy. Na rejs wieczność i po zwycięstwo w każdej dziedzinie życia. I ciało zostaje tutaj obdarzone. Ciało zostaje w ogóle obnażone, nie ma żadnego zakamarku tutaj w tym momencie. I widzimy po pierwsze przeteczeństwo. Więc słowo przeteczeństwo jest odnoszone często tylko i wyłącznie do spraw seksualnych, co jest oczywistą psturą. Tam takim dźbieniem głównym jest słowo porneo. I to ludzie mówią, no tak, tu chodzi o, o te wszystkie sprawy związane z seksualnością człowieka. I ja mówię, no nie do końca. Bo znowu słowo porneo wywodzi się w Grece, To jest bardzo ciekawe. <śmiech> słowo porneo oznacza, przy, wywodzi się z takiej jakby, filozofii przejścia na drugi brzeg. Czyli pójścia o krok za daleko. Wiecie, czym się różni w pretecznicach od półpienicy? Panie Przedecznica chce się podobać wszystkim, oblubienica jednym. O co chodzi z przeteczeństwem? Przedecznik, przetecznica to nie są ludzie, którzy koniecznie grzeszą w sposób seksualny, bo to jest oczywista nieprawda. Przedeczeństwo oznacza chęć, Posłuchajcie, podobania się wszystkim. To jest Ja się przyglądam na tą duchową prostytucję w tym kraju. Rozumiesz? Widzę duchową prostytucję. I nie chce się palcem do tego dotykać. Widzę, jak kaznodzieje się sprzedają za marne pieniądze. Że głoszą to, gdzie lepiej płacą. Okay? Zrobią to, gdzie są klebani po plecach, są akceptowani. Po prostu widzimy to, dotykamy tego. I karcimy tych ludzi. Mówię, nie rób tego. Nie wchodź w to. To jest wszeteczeństwo, mówię. Sprzedajesz się. Nie sprzedawajcie się. Nigdy. Zobaczcie. Pierwszy uczynek ciała to sprzedać się dobrze. Sprzedajmy się dobrze. Podobajmy się wszystkim. A zróbmy takie chrześcijaństwo, że będzie podobało się wszystkim. I marsze będziemy urządzać. I wszyscy będą mówili brawo! Głosujemy za Jezusem. o co chodzi? Geje będą za Nim głosować. Wszyscy za Jezusem, za Jezusem. Kawały już o tym robią, wiecie? Kawały śmieją się z tego. że przychodzi dwóch gej do kościoła i mówi, pastorze, obydwaj wierzymy w Boga oddaliśmy życie Jezusowi i chcemy być tutaj członkami u w kościele mamy firmy, wiesz gdzie nie będą konkretne a pastor mówi, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza tylko Stancie, który nosi chustkę. <todgłosy> <todgłosy> to nie, jest zawsze znajdziemy wyjście z sytuacji My, religijni tytani obecnego wieku złego. Przedeczeństwo. Pierwszy zasadniczy uczynek ciała. Sprzedawanie się innym. Chęć podobania się więcej niż jednej osobie. Jesteś ulubieńcem, ulubienicą. Masz się podobać tylko Chrystusowi. Wiecie dlaczego jestem dumny? Jestem dumnym człowiekiem. Podobam się tylko Bogu. W ogóle zależy mi tylko na tym, żeby podobać się Jezusowi. W ogóle mam wywalone na to, czy się podobam ludziom, czy nie. W ogóle mnie to nie interesuje. Jestem bardzo wolnym człowiekiem. Bo w ogóle mnie interesuje, to nie interesuje. W ogóle! I nie biorę się do współpracy z ludźmi, którzy dyktują mi warunki. Ludzie dyktują mi warunki, na przykład. Przyjedziesz? Ja mówię, przyjadę. Ale powiem Ci, co trzeba głosić. Ja mówię, ale ja wiem, co trzeba głosić. No ale, my nie przyjadę. Bo mi nie zależy. Okej? Okay? nie zależy. Poznaję Jezusa Chrystusa, i się chcę podobać. Chcę się podobać Jemu? Izajasz kochał po po Izraelu. Bo się chciał podobać Wielkiemu Jahwe, a nie Izraelowi, okej? Okay? Ezechiel robi sobie lunch na kupie. Bo się chciał podobać Wielkiemu Jahwe, a nie Izraelowi. O Wszyscy apostołowie, oprócz nas gdzieś śmiercią męczeńską. Wiecie czemu? Bo się chcieli podobać tylko jednemu. A mogli iść na kompromis. Przetecznicy, to ci, którzy idą na kompromis. To są przetecznicy. I pierwszym uczynkiem ciała jest przeteczeństwo. I to jest to. I Bóg mówi, taki nie jestem. Bóg mówi nie jestem przetecznikiem. Nie jestem przetecznikiem. Nie jestem przetecznikiem. Pamiętaj o tym, moje dziecko. Nie jestem przedecznikiem. nie chodzę na kompromisy! Nie chodzę na kompromisy, mówi Bóg, z nikim i z niczym! Z nikim i z niczym! I to jest pierwszy, kluczowy element, czym jest ciało. I przez to dostają się plejady demonów. Ludzie mówią, wyrzuć sobie demony. A ja mówię, a decydujesz się zamknąć wrota ciała? A ktoś mówi, ale? Ja mówię, co, ale? Ciała nie mogę z ciebie wyrzucić. Ciało trzeba ukrzyżować. Demony powyrzucamy, ale ciało trzeba ukrzyżować. Nie myl tego. Demony to demony. Uczynki ciała to uczynki ciała. Demony wchodzą przez uczynki ciała. Przez to demony się dostają do życia ludzi. Demony się tak dostają. One nie krążą sobie po prostu, one się latają mówią, o tam se siąby. Nie. One muszą mieć wejście, a wejście są przynki ciała, dlatego Bóg nas Przecież stawcie się ciało. Idźcie za duchem. Rozpusta. Słowo rozpusta. Kolejne, kole, kolejna rzecz łączona z życiem seksualnym. Ja bym to jest ja seksualne, mi się tak wydaje. Bo tak ludziom popaprał w głowę, że wszystko seksem zaczynają tam im się robić. Rozpusta to jest niepowstrzymywanie się. To jest bardzo proste. Rozpusta to jest niepowstrzymywanie się od czegoś, od wszystkiego. Jeżeli nie potrafisz się powstrzymać, tak? to jest uczynek ciała. Niepowstrzymanie się od czegoś. Od czegoś, co zaczyna wpływać na twoje życie. Ja na przykład zobaczyłem w pewnym momencie, że jestem zdominowany przez kawę. Taki wam podam subiektywny przykład w moim życiu. Ty, no okazało się po paru latach, że ja nie mogę funkcjonować bez kawy. Że ja jak rano nie wypiję kawy, ja jestem nieprzytomny. Ja się strasznie zagniwałem na ten fakt. Okazało się, zobaczcie, że po wielu, wielu latach picia kawy, ja jestem przemęczony, muszę spać długo, bo jak śpię krótko, to się męczę. Okej? Okay? Męczę się po prostu, jestem zmęczony jakiś taki, taki... rozumiesz? i powiedział, no przecież jesteś po 40, masz prawo być zmęczony. Ja myślę, że ty ty jesteś w ogóle przytomny, ja mam w planie żyć 120 lat. Takie mam prawo tutaj w Biblii zapisane. Co ja mówię? To w wieku 40 lat nie przeżyłem jedno z życia, ja już jestem zmęczony. Mojżesz miał 120 <grym> lat, a jego były dobre, jest napisane. Siły nie opadły, w stał, czy byś stał kanaan oglądał, tak? A ja co? 42 lata i, i mam być zajechany jak kąś nie No jeden broda. Tak? Ja zawsze ja po prostu prostą rzecz. Jestem uzależniony od kawy. I ja lubię kawę. Kawa nie jest zła, że zrozumie. Te rzeczy nie ma złych rzeczy. Kasanga jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Są w porządku rzeczy. Jakieś ludzie mówią, że głupoty są różne. E, rozumiesz, można, można te rzeczy pić, jeść, co tam chcesz. Chodzi o to, co cię, czy to cię zniewala, czy mnie. Nie zaczęła kawę. Te ludzie jestem zniewolony przez kawę, o mnie, mówię, Boże! I wiecie, co ja powiedziałem? Dziękuję Tobie, że na krzyżu Golgoty uzależniłeś się od kawy, zamiast mnie że przez krzyż jestem wolny! I powiedział, jak nie piję kawy! Trzy miesiące nie mogłem do Spałem w różnych miejscach, do rodziny poszedłem śpię. Tak śpię, człowieku, nerki mnie bolą, w ogóle chodzę, jak zbity pies. I Bóg zaczął mi pokazać, ma, do czegoś doprowadził swój organizm, człowieku. Rozumieć? Byłem zanieczyszczony, ale dobrze, ja tak nie chcę tak. Byłem rozpustny! To niszczyło moje ciało! nasze ciała chcą się niszczyć, to są samodestrukcyjne struktury. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Nasze ciała mają w mentalności samodziesczenie. Ale Bóg mówi, mój duch taki nie jest. Bo ja wstałem z martwych. Ja się zajmuję wstawaniem z martwych, a nie umartwianiem. Ja przez tak, że w Biblii nich nigdy żadnego pogrzebu nie poprowadził. Taki proroczy jest. Kogo nie zobaczył? Gdzieś tam tego go a nie pochować. Ja nie słyszałem, panie, pochowaj moje dziecko. Ja nie słyszałem, panie, rabinie, pochowaj mojego syna, to takie chwalebne będzie, teraz go pochowasz. Jezus, no ja może go wskrzesimy? A można. Można. Nieczystość. Czyli rzeczy nieoczyszczone krwią Jezusa. To to jest nieczystość? Ludzie mówią, no bo to nie, nie, nieczyste rzeczy się ogląda, się słyszy. Ja mówię, bzdura, jak zagłębisz się, to zaczniesz to tłumaczyć. Mówię ci, kupce słownik, popokrzeb po, po, po, po, po, po, w tym. Oszukajmy troszkę głębiej niż tylko te wody pod powierzchnią, które są. Wiele to A weź ten podskórny, a weź zacznij kopać trochę, kupce słownik, 180 wody, tak wydasz na to, te 180 zł na dobry słownik. Ale weź pogrzeb. Pomóc się więcej o tej sprawy. Że do nieczystość odnosi się do, przede wszystkim do nieczystości sakralnej. ok? To nie jest nieczystość jedynie taka, że, że, że, że ty tam y, coś sobie zobaczyłeś czy usłyszałeś nieczystego. takiego nieczystego moralnie, to wszystko do moralności religia sprowadziła. Wiesz o co chodzi? Moralność. No tak, ten brat pije, to trzeba go wyłączyć ze zboru. Ale że tam tamta siostra żre, tak, to jest ok. A że obżarstwo jest gorsze niż obtywstwo, to nikt nie wie. Tak? Szybko wywalimy ze zboru kogoś kto pije. Ale ta elegancka siostra, która zawsze musi mieć półtorej lojeczki posłodzone. Bo jak jej posłodzisz dwie, rozumiesz, to na ciebie patrzy pykiem. To jest obżartuch. Chociaż jest szupła i smukła. Ale ma chore podejście co do jedzenia, tak? Jest z kulinarnym. Gorszy niż pijak. Kolejszy niż pijak. Tylko, że pijaka widać, nie. A jej nie widać. No, Aleluj! Hipokryzja wszystko. Hipokryzja. Hipokryzja, która zżera. A my mówimy, to tak normalnie, to normalnie, nie, nienormalnie właśnie. To nienormalnie. A więc nieczystość to są rzeczy nieoczyszczone w Jezusa. A więc, Uczynki ciała to są sprawy nieoczyszczone krwią Jezusa. To są sprawy niepoddane pod oczyszczenie. Rozumiesz? Widzimy dalej. Bałwochwalstwo, czyli służenie widzialnym rzeczom. Służenie objawom Dokładnie tak jest napisane. pochwalstwo to nie jest tylko to, wiesz, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, zdrowaś, Mariusz, święci aniołowie. To nie to, w ogóle. jakie to, to? proszę Cię. To kultura nasza. Taką kulturę kraju. My kultury maryjną i koniec, nie? Sam jestem maryjny. Tak, sam jestem maryjny, bo ja robię to, co Maria kazała robić. Jestem, jestem bardzo podobny do, do, do Marii. Mówię innymi językami, jak Maria na przykład. Jestem ochrzczony w duchu świętym. Robię wszystko y, to, co jej syn. Okazała patrzeć mi na syna. Ja jestem taką kobietą byliśmy na takim spotkaniu tam katolików w I ona wczoraj i duży miała tutaj Marii taki. I po spotkaniu ona mówi do na Maria? A ja mówię, A co Maria? Na Maria? A Maria, Maria! A Maria, Pan czci? Ja mówię, czczę. A Pani czci? No tak, takiego <śmieniu> problemu mam ja na wierzchu na Ja mówię, kłamiesz, mówię do niej, w ogóle nie ścisz Marii, w ogóle jej nie szanujesz. Co Pan mówi? Ja mówię, mówisz innymi językami? Ona mówi, nie. Ja mówię, no, Maria mówiła. <śmieniu> mówię, Co? Mówię, chodzisz, głosisz Ewangelię? W takim stanie jak Maria. Maria, Maria była pod takim namaszczeniem Ducha Świętego, że wyglądała jakby była nawalona od trzeciej po południu. Ale zachowujesz się tak, masz taki power? No nie, ja mówię, to w ogóle jesteś maryjna. Ja jestem maryjny. Przestrzegam wszystkiego, co Maria powiedziała. Wszystkiego. Ona powiedziała, to jest Mary. tak? Czyńcie wszystko, co u Niego zobaczycie, nie wszystko, co zobaczyłem u Jezusa. Jestem bardzo maryjny. Małowochwalco to nie to. Małowochwalco to jest służenie wicjalnym rzeczom. Wiesz co to jest? Jeśli nie zobaczysz, to nie uwierzę. Jeśli nie zobaczę, to nie uwierzę. Małowochwalco. <śmum> Małowochwalco. Jesteś albo bałwochwalcą, albo człowiekiem wiary. Bo bałwochwalca musi zobaczyć. On musi mieć obrazek. I kąty. Ona nie musi tak ikonka być wyrysowana. To może być ikonka doktrynalna. Jakakolwiek. Jakiś człowiek na ołtarzu, na przykład. Małowochwalstwo. Tak? Jakaś kultura na ołtarzu. Małowochwalstwo. Jakaś mentalność na ołtarzu. Pod tytułem Stary drzew się nie wyrywa, wiesz? Ja wiem, że ten zbór on błądzi, ale ja sobie nie wyobrażam w tym zborze nie być. Ja mówię, zatoniesz razem z tym zborem. I koniec. On idzie na dno, ty też idziesz na dno. to jest proste. Jak jesteś na tytaniku, dojdziesz z tytanikiem na dno. No proszę cię. Póki jesteś na Tytaniku, jesteś częścią Tytanika. Tytanik to nie to nie ty. Dlatego jest napisane, wyjdźcie spośród nich. Ludu mój. Aby nie sięgnęły was plagi które tam spadło. Małkwacji. To jest czczenie wizerunku. Jakiegokolwiek wizerunku. Czary, dokładnie zatruwanie, czyli duchowe, psychiczne lub fizyczne trucicielstwo. Tam jest dokładnie trucicielstwo. Te czary to jest trucicielstwo. Wiecie, kto to są czarownicy? To są ci, którzy podają nam truciznę pod jakąś postacią. Pełno jest różnych czarowników wokół. Trują nas. Politycy, czarownicy. Kaznodzieje, czarownicy. Trucicielstwo, podają nam trucizny różne, różne nieprawdziwe rzeczy. Nieprawdziwe, nieprawdziwe, nieprawdziwe. I człowiek taki jest coraz bardziej zatruty, zaczarowany, zatruty, zaczarowany. Rozumiesz? To jest to, czary. Jak ja widzę gdzieś manipulacje, przyjaciele, gdzieś w różnych miejscach, to od razu wiem, że to są wszystko uczynki ciała. To wszystko ciało. Wrogość. Tylko powiedziawszy, nienawiść, czyli nieprzyjaźń. Ale, a czasami e, z kimś rozmawiam, i ktoś do mnie mówi, że wiesz co, no ja kocham tego brata, no ale po prostu staram się jak najmniej z nim przebywać, a my tego nienawidzić. Bo nienawiść to jest takie, jeżeli to chodzi z nienawiścią, nienawiść to jest niechęć widzenia kogoś. Nienawidzić kogoś to mm, nie mieć kogoś w zasięgu swojego wzroku i, i mieć z tego satysfakcję. A Znaczy nienawidzisz, bo bądź prawdziwi, przyjaciel. Miłuję Cię. Miłuję cię, ale nie zbliża się do mnie na zasięg wzroku. <śmiech> nie przychodź do mnie do domu, żebym Cię nie zobaczył! No to go nienawidzisz! Nie chcesz go widzieć, okej? Okay? Jesteś wrogi temu człowiekowi. To jest odczynek ciała. Musiałem się opamiętywać z wrogości, przyjaciele. Klęczałem przed moim Bogiem i mówiłem Panie, przepraszam, że jestem wrogi wobec tego, tego, tego, tego, tego, tego człowieka Zmiłuj się nade mną, Panie Jest tylko jedna osoba, w ogóle, wobec której masz być wrogi. To jest szatan Szatan I jego ekipa Słowo Boże mówi Nie walczymy z krwią i z ciałem Ale z nadsiemskimi władzami Ze zwierzchnościami, ze złymi duchami w okręgach niebieskich Nie z człowiekiem może być najgorsza szumowina, jakaś. Rozumiesz? Ale ty nie musisz być wrogo nastawiony do na niego. Ciało do nas mówi, bądź wrogi, bo wtedy jesteś bezpieczny. wam coś o służbie przyjaciele. Jak chcesz służyć ludziom, to będziesz zraniony. Bo, żeby służyć ludziom, to musisz tak ustać. O, rozumiesz? Jak stajesz tak, trzymasz podwójną gardę. I próbujesz nauczać, wyobrażasz sobie, pas, pastor stoi no, i naucza. Ale jest cały czas gotowy, żeby komuś przylutować w palnik, jak tylko ktoś, proszę Ciebie, zbliży się za blisko niego. Jak służysz, to będziesz zraniony. Ja, my idziemy e, e, z naszą rodziną i tak uczymy ludzi w naszym kościele, mówię bądź otwarty na zranienia, nie bój się, zrani. Nawet jak Cię zabiją, to Pan Cię wskrzesi, nie bój się. Dawaj, otwórz swoje serce! Niech Ci władują swoje noże! Nie bój się tego! inaczej nie będziesz mógł służyć? Jak będziesz miał w sobie wrogość wobec człowieka, rozumiesz? To będziesz cały czas asekurowany. Ciało chce się asekurować, ciało chce się bronić, ale Duch mówi, idę na krzyż. Nie boję się Golgowy. Wierzę, że Ojciec budzi mnie martwych." Tak, panie, Wie, wiecie, że ja wielokrotnie wiem, że zostanę oszukany, wiem, że mnie wystawią. Ja wiem, ja na przykład już jakiś kontakt z kimś nawiązuję i tu się tutaj mówi: wiesz o tym, że on ma nieczyste intencje. Ja mówię: wiem, panie, i wiecie, że ja pytam. Ja, ja od razu pytam, co mam robić? Co mam robić? Bo ja tak od razu pytam, Boga. Ja na przykład tu się ty mówi: chcę mu dać szansę. Ja mówię: okej, okay, panie, jestem tą szansą. Ok, bo taki Bóg jest. Wystawia cię na przynętę miłości na innych ludzi. Łowi ludzi na Ciebie. Nakłada Ciebie na swój święty haczyk i Cię rzuca. <gry> I musisz pozwolić się przebić tym haczykiem. I musisz pozwolić się połknąć. Okay? I musisz pozwolić, żeby ktoś Cię zaczął trawić. A jak będziesz się asekurował, że będziemy być zranionym. Ludzie mówią, ale my zranili w tamtym kościele. Ja wiem że Ty jesteś w ogóle nieprzytomny? Kto Cię zranić może, człowieku? No jak Cię można zranić? No, no jak to zranisz no, tu zranić na Słuchajcie, no pójście. się. My jesteśmy nienaruszalni. W ogóle no nieśmiertelni. No nieurażalni. Co z tego, że nas wykorzystali? Co z tego, że nas oszukali szukali? Nie idźmy za uczynkiem ciała pod tytułem wrogość. Spór. Czyli kłótnia, walka, właśnie niezgoda. Tylko do internetu wchodzi się. Ja już dawno przestałem karmić trola. Rozumiesz? Nie zajmuję się wyjaśnieniami teologicznymi różnych ludzi itd. Nie kłócę się. Raz pokutowałem przed Bogiem, powiedziałem, nie będę się więcej z nikim kłócił, nie kłócę się, nie kłócę się. To jest uczynek ciała. Wiecie co, to, to jest chęć udowodnienia swojej racji. Ja pytam, a dlaczego ja mam udowodnić swojej racji? Jezus w ogóle nie udowadnia swojej racji, Jezus szedł i głosił. Tak samo jak nie, nie utrzymujemy ludzi, którzy nie chcą być w naszym Kościele, my ich nie utrzymujemy. Ja na przykład wszystko robię, żeby ludzie byli zniechęceni, cieleśni. My bardzo zniechęcamy ludzi do i, wiecie, I mamy prawdziwych przyjaciół przez to. to. Pojawiły się duchowe przyjaźnie w naszym życiu. Prawdziwe takie rzeczy. Prawdziwe rzeczy. Nie prowadzimy kłótni, nie prowadzimy walki. Zazdrość, czyli żarliwe współzawodniczenie z kimś. Współzawodnictwo. Zobacz co to, to jest. Zawsze to jest współzawodnictwo. To jest współzawodnictwo. Wiecie, jaka jest tragedia? Jakie jest duchowe współzawodnictwo? Ludzie pokazują, jacy są, wobec innych, e, szpanują, oni, oni siebie e, się wody, sami. pij wodę, mówię ci, nawilżaj sobie gardło. Współzawodniczą, oni starają się pokazać, jacy są duchowi. Wcale nie musisz pokazać, jaki jest duch, jak jesteś duchowy, w ogóle po co to komu. A po co to komu? To jest rzucanie pereł między wieprz. Gniew, czyli pragnienie złożenia kogoś w ofierze, tak mówi słowo. Gniew. Jak przetłumaczysz, skąd się bierze słowo gniew, to jest takie pragnienie, aby ktoś został nareszcie ukarany. Ja chcę, żeby został ukarany, Boże. Taki sprawiedliwy. Ja to teraz wcześniej mówią, taki święty gniew we mnie wstąpił. Ja mówię, a ja skąd kto wziąłeś? To nie jest święty gniew. Ty po prostu jesteś nerwowy. Nerwowy jesteś. Ty się denerwujesz na ludzi, no uznaj to. Przyjdź do Boga i powiedz: Ojcze, uczynek ciała, uczynek ciała, no ciało, uczynię ciało. Co ty tutaj w świętym gniewie e, e, opowiadasz? Chnowania, czyli intrygi, podstęp, chęć zrobienia e, kariery w wszelkimi sposobami. To są khnowania, intrygi, nie mówienie komuś wprost rzeczy. Nie powiesz komuś wprost, wyjdziesz z nabożeństwa i go, i go, i go z, o, skrytykujesz, obgadasz, nie powiesz mu tego. ok? Też dowciku o tym opowiadają, że dwóch wychodzi z uwielbienia, jeden mówi do drugiego, wiesz, się tak <muchy> nie powołało, <muchy> jeśli przepraszam, nie wiedziałem, że cię wyjeżdżało. Więc <muchy> to po prostu rozumieć. Knowania, czyli jakieś e, chodzenie za... Nie mówienie komuś wprost, Ja na przykład, zobaczcie, to to są za historie, zamiast komuś powiedzieć, na przykład, słuchaj, Ścisiu, robisz źle, to mu się ze Słowem Bożym wysyła. Znacie ten temat? To są knowania. Bo my myślimy, że mu wyślemy słowo, ok? I to słowo do niego dodasz, to bzdura jest oczywista. Nigdy to do niego nie dotrze. To, że już SMS-a wysyłasz do niego, a nie zadzwonisz, świadczy o tym, że postępujesz według ciała. Bo jak ja kogoś, wiesz, jak ja mam jakiegoś przyjaciela, jakiegoś kolegę, ja widzę, że z nimi coś jest w porządku, tak? To ja kurczę, dzwonię, mówię, słuchaj, sichu, to, to, to co tam robisz, to jest nie okay. Co ja będę mu wysyłał? Mówię, wiesz, galacja 6, tam ty. A on wie, wierzy... że nie Z nie czytam. Bo on już się nie lubi za to, żeś mu SMS-wysłał. Bo on wie, że, że ty mu tam nie wyślesz niczego, bo, bo, bo, bo jaka jest postawa twoja. Już on, on to widzi. Że ty jesteś tym, który knuje. To jest ciało wszystko. To jest ciało. Właśnie. Czyli bunt. Oryginał mówi bunt. Właśnie to jest bunt. Czyli to jest silna, bezwzględna postawa zaporowa. Wiecie, my zakładamy kościoły i tam w tych kościołach wprowadzamy takie rzeczy. My, e, nie, nie robimy takiego czegoś, że mówimy ludziom no to teraz bracia i siostry, to teraz y, żyjcie sobie z Panem, nie? No tego nie robimy. My ludzie mówimy wyraźnie. Słuchajcie, jest taka, jest taka rama duchowa, w tej duchowej ramie się... Nie religijna rama, rama duchowa. Wręcz u nas na przykład jest biblioteka kościelna, ale ludzie, którzy są w kościele, to my z nimi tak rozmawiamy. Zobaczcie, ja mówię, mamy tutaj dużo książek, ale chciałbym, żebyście y, na przykład przez najbliższy rok w ogóle nie brali tych. My nie czytamy tych autorów. Nikt. Ja mówię zgodę kościele? Tak, pastorze. My tak rozmawiamy. Ja mówię za rok będziemy czytali te. Nie teraz. Nie teraz. Nie bawimy się teraz w to. Nie zapraszamy do siebie w czasie budowania fundamentów. Nie zapraszamy proroków. OK? Nie bawimy się w takie rzeczy. Budujemy fundamenty. A nie teraz będziemy prorokować. Gość nie wie w ogóle, e, rozumiesz o co chodzi w życiu, a tu przychodzi prorok i mówi, wiesz, a Pan powiedział, że po, po, po, po, polecisz do Australii, będziesz głosił słowo, wiele to chodzi. I facet zamiast e, budować swoją tożsamość w Chrystusie, to no teraz żyję mżonką przez lat 20, że polecisz do Australii. Mówi Pan mi powiedział, ja weź się ogarni, Weź się ogarni. To, są, to, są, to jest ciało. Wszelkiego rodzaju e, bunt jest z ciała, bunt jest z ciała. Bunt to ciało. Bóg coś mówi do ciebie w swoim słowie, a ty mówisz, "A może dla mnie jest jakaś szczególna tutaj e, furtka. Nie ma dla ciebie szczególnej furtki. Odszczepieństwo, czyli rozłam na podstawie egocentrycznego myślenia. Bo to, że ty wychodzisz z jakiejś religijnej struktury, czyli, czy tak mówisz pewnym ludziom, e, nie chcę z tobą być, dlatego że ty jesteś w błędzie, to nie jest odszczepieństwo. Bo to religia to nazywa odszczepieństwem. A to jest bzdura. To jest normalny, zwykły podział w królestwie I wszystko, jak czytasz dokładnie Biblię, powiedzmy, bo królewstwo Boże szerzy się przez podział, a nie przez jedność. Zapamiętajmy to. Zawsze w Biblii znajdziesz szerzenie królestwa przez podział, a nie przez jedność. Bez przerwy były podziały. Wiesz, że Babel robił? Rozumiesz? No i zjednoczyli się. Taką pomysł, taki jedność, no nie? Bóg patrzy. <grystanie> to na w tej jedności teraz dopiero. To religię zrobił tam, wiesz o co chodzi? No to schodę. Łup! Nie dogadają się. Teraz ludzie się modlą. Panie, spraw, żebyśmy się dogadali z tymi braćmi z tamtego kościoła. A ja wiem, że taki Bóg nie jest. Wiesz o co chodzi? Taki Bóg nie jest w ogóle. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem ekumeni wszelkiej. Ja wszystko zrobię. Za księdza się przebiorę, za rabina, wszędzie wlezę. Rozumiem, żeby głosić Chrystusa. Wszystko zrobię. Rozumiecie? Znam te myki różne, w domu mam koszul, koszule różne z koloradkami, tałez żydowski, jarmułkę z nami, Izrael. Wiesz, żeby się tylko wkręcić, proszę siebie, jak wąż, i żeby tam po prostu wiesz. Różne rzeczy, psychologię czy tam żeby umieć porozmawiać z ludźmi, tak? Żeby z prawnikiem porozmawiać o sprawach prawnych, żeby, żeby z muzykiem porozmawiać o emol, żeby jakoś, wiesz, zaczepić to. Wiesz, jak ten Jezus przy studni tam, przy sama, z to samarytanko gada. Wszędzie staram się mieć jakieś zahaczenie, żeby być wśród Greków jak Grek, wśród Żydów jak Żyd! Trenuję się w tym, w różnego rodzaju akcjach, ale nie jestem ekumeniczny i nigdy nie będę! ja jest z piekła rodem. Ja nawet nie służę z ludźmi, którzy nie mówią innymi językami. W ogóle nie idę z nimi służyć nigdzie. Nie będę nawet, ja z nimi nie głoszę Ewangelii nawet. Jak ja bym dzisiaj ja był kawalerem, rozumiecie, jak ja miałem se żonę wybrać, to, to, ja, to ja. wygląd i inne rzeczy w ogóle dla mnie nie grają roli, tak? Dla mnie było istotne, czy ona bardziej kocha Chrystusa niż mnie. Taką se żonę, proszę. Ja mam taką żonę, co kocha bardziej Chrystusa niż mnie, wiecie? Mam żonę, która jest wojownikiem. Mam wojowniczkę. Mam prawdziwą Izraelitkę za żonę. Nie, paniusie?